że nikt nie przychodzi z pomocą, jedynie żomka straszy kosą. A drugi odbiera długi Posłuszyli się przemocą Nie ma peklu na papugi Bo są, ale w ostrogach Będę stał na nogach Goszczą teraz w kadziennych progach Szukają przyjaciół we wrogach Idą z modlitwą do Boga Najwyższa pora By zaśpiewać stola To nie to samo Przez się mało lat Na wolce Świat w barwy jest bogaty Być może dlatego, że nie patrzysz na niego z kraty Chcesz rady? Nie rozkładaj życia na raty Bierz życie pełną garścią Zamiast padać w tarabaty Trzymaj się i powodzenia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 bo nie każda z nich do domu wróci Za to każda się truci By przetrwać kolejne chwile Kolejne dni W mistycznej godzinie. Ile lat prorok krzyczy To się okaże Jeden drugiemu źle życzy Mimo szeregu wydarzeń Na wolności być Nie mieć marzeń ani mieć nic I nimi żyć To nam czas pokaże Aka co z tobą? Obudź się Co? No wstawaj Jesteśmy w studiu Co ty Kurwa Przysnęło mi się serdeczkę. Dobra Lecimy na hmm, Dobra